Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam.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 ZUS podkreśla, że elektronicznie albo SMS-owo kontaktuje się jedynie z klientami, którzy mają konto na ESUS i wybrali ten sposób kontaktu. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda.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 Cztery pory roku już dziś, od dziewiątej. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. A na już dziewięć minut po godzinie piątej. Na Agrofakty zaprasza sponsor. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. Agrofakty. Przed mikrofonem Justyna Golonko zapraszam na nasze poranne agrofakty. Podejmowane przez Polskę kroki w sprawie unijnej umowy handlowej z państwami Mercosur są niewystarczające. Tak oceniają eksperci. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski poinformował ostatnio, że Polska zawnioskuje do TSUE o wstrzymanie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia skargi.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 Polska chce także złożyć do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości indywidualną skargę właśnie dotyczącą umowy z krajami Mercosur. Jak to będzie wyglądało, oczywiście będziemy Państwa informować. Tymczasem mleczarnie płacą mniej za mleko rolnikom. W marcu za litr surowca w Skupie płacono średnio w kraju 1,83 zł. Oznacza to znowu spadek, bo w porównaniu z ubiegłym miesiącem to jest spadek o prawie 2%. Co więcej, ja przypomnę, że w porównaniu do ubiegłego roku ceny są niższe aż o prawie 20%, a to oznacza, że opłacalność produkcji znacząco spada. A teraz w Agrofaktach o sezonie na szparagi, bo ten właśnie się rozpoczął. W Polsce trwa on dość krótko, bo od końca kwietnia, czyli właśnie teraz się rozpoczyna do końca czerwca. A ceny szparagów powinny być w tym roku podobne do ubiegłorocznych. Niestety rolnicy mierzą się ze spadkiem produkcji i rosnącym importem. O tym wszystkim opowie Krzysztof Kuczyński. Sezon na szparagi trwa. Tomasz Spiżewski z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówi, że ceny tego warzywa będą zbliżone do tych rok temu.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 przede wszystkim mało kaloryczny i jako warzywo bardzo zdrowe. Wszystkie zabiegi typu nawożenie, ochrona odbywa się po zbiorach, także pod względem ekologicznym jest bardzo zdrowy. No i tu jest bogactwo witamin A, C, E, K, minerałów wszystkich takich podstawowych, flawonoidy, także korzystnie wpływa na układ krążenia, trawienny regeneracji organizmu, działanie antyrakowe, przeciwzapalne. Doktor Tomasz Spiżewski podkreśla, że jedna trzecia szparagów produkowanych w Polsce pochodzi z Wielkopolski. Szparagi w Polsce uprawia się na powierzchni około 2,5 tysiąca hektarów. No i tutaj zdecydowanym liderem jest powiat wolsztyński, w którym około 1 trzeciej całej krajowej produkcji tych szparagów się znajduje, a w powiecie wolsztyńskim gmina Przemęt to jest 20% krajowej produkcji szparagów tylko w tej jednej gminie. W ubiegłym roku gmina Przemęt otrzymała tytuł szparagowej stolicy Polski. Jednak produkcja krajowa szparagów jest za mała, aby sprostać wciąż rosnącemu popytowi. Dlatego więcej tego warzywa importujemy niż eksportujemy, dodaje Marian Jakobsze. Produkcja Produkcja nasza krajowa po prostu nie wystarcza, także o wiele mniej eksportujemy, można powiedzieć, że 5 razy więcej importujemy szparaga ze względu na to, że brakuje w produkcji krajowej. Produkcja od 12 do 15 tysięcy ton, no i sprowadzamy około 3 tysięcy ton szparaga głównie z Włoch, z Peru, z Niemiec, z Hiszpanii. Polska jest przeważnie za piątym miejscem jeśli chodzi o produkcję szparagów w Unii Europejskiej. A w kraju wyróżniamy takie trzy główne typy szparagów białe, zielone i fioletowe. Te fioletowe mniej popularne, najbardziej popularne są zielone. I jeszcze ważne przypomnienie. Czasu na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie jest coraz mniej. Rolnicy mogą to zrobić do 15 maja za pomocą aplikacji e eWniosek+. Dotychczas z danych ARIM tutaj patrzę, tak wynika, że najwięcej wniosków złożyli rolnicy z Mazowsza, Lubelszczyzny, Małopolski i Podkarpacia. Będziemy państwu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 Polski Radio. Program pierwszy, 19 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką.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 Załamane. To co zakwitło w moim stanie, czyli w jabłonie, prawdopodobnie niestety wcierpiały przez ten przyrodek. Panie Pawle, proszę dać znać jak było tej nocy, a wiemy, że w tej nocy znów mieliśmy przemrozki nawet większe, do 6 stopni poniżej zera. Przyszłe dwie noce będą y, jeszcze gorsze, więc możemy się spodziewać jeszcze większych mrozów przygruntowych więc te straty na pewno się powiększą. I to będzie teraz pytanie laika do sadowników, do rolników, czy na tym etapie kwitnienia, czy teraz w tym momencie, na tym etapie tych procesów zachodzących w drzewach, chociażby owocowych, jest jakiś skuteczny sposób na to, żeby te straty zminimalizować? Tak sobie myślę, że jak tych drzewek w sadzie jest kilka, no to pewnie nie ma problemu, ale jeśli jest kilkadziesiąt albo kilkaset, no to chyba nie jesteśmy w stanie zapewnić ochronę wszystkim, a może jesteśmy. Jak jest naprawdę, proszę podpowiedzieć, tym mniej doświadczonym na pewno Będą państwu Panią, panom wdzięczni Daniel Wydrych Kłaniam się i zapraszam Idziesz spać Czy nogi przygrywa Ktoś Czy wodę ok, okej, ze znakiem zapytania, no to także pytanie do Państwa. Rozpoczynamy codzienne nasze raportowanie. Nasz słuchacz z Katowic z takim apelem do zmotoryzowanych. Halo, dzień dobry. Tu Luis z Katowic, już w drodze na Szychtę. Dzisiaj cieplutko, 9 stopni mi pokazuje, a od razu jest inne nastawienie. Człowiek się cieszy. Ja dzisiaj widziałem jeżyka przejechanego. Mam taki apel do kierowców żeby uważali na jeżę. Żal takich małych pędraków, które idą powoli sobie i... No właśnie, no i nie docierają do celu. Dzięki wielkie panie... Luisie. Panie Ludwiku, niech będzie. Panie... Lu o! Niech będzie lutek z Katowic. E, bo jeże budzą się z hibernacji zazwyczaj właśnie w kwietniu. Może czasem wcześniej, jak temperatura wzrośnie. No, no mieliśmy... Już tej wiosny taką temperaturę powyżej 20 stopni, więc jeże się budzą, wtedy owady stają się aktywne, a wiemy, że akurat nimi się żywią. W sensie jeże wcinają sobie takie, takimi różnymi pędrakami, no i wtedy są głodne, osłabione, dlatego intensywnie żerują, intensywnie sobie spacerują, chodzą, żeby uzupełnić te straty tłuszczu. No i właśnie to jest ten moment, kwiecień, maj, stąd też apel bardzo na miejscu, rozpoczynają gody a samice zaczynają budować gniazda dla młodych, więc proszę mieć to na uwadze. No i proszę... No ja wiem, że jak się czasem jedzie za szybko, to, to człowiek nie zdąży, ale są takie miejsca, gdzie człowiek powinien jechać zgodnie z tym, jak Pan Bóg przekazał albo Pan Policjant z drogówki, no i akurat na takich traktach właśnie tych, tych leśnych albo między łąkami to zdarzają się no takie większe ilości tych malutkich sympatycznych stworzonek, co to jabłka powinny mieć na kolcach, nie? Tak jest, takie wyobrażenie mamy jeszcze z czasów przedszkola. Pan Zbyszek marznie, marznie nas spacerze. Dzień dobry. Raport pogodowy chodówku osiedlec. Temperatura minus jeden stopień Celsjusza. Niebo Niemalże czyste, błękit piękny na wschodzie, wiatr dość chłodny, północny, bez utrudnień dla kierowców. Pozdrawiamy serdecznie, Lusia i Wyszyń. Dzięki wielkie panie Zbychu, pani Ania, też o dziwo, o tej porze o 5.27, znaczy pani Ania dzwoniła trochę wcześniej, też na spacerze z Kabin. Dzień dobry, z tej strony Ania i Kawi z Olsztyna, na spacerku uranym. Jesteśmy sobie przed wschodem słońca, bo przed wschodem słońca to też jest mój pies. To jest w Olsztynie. W Olsztynie minus jeden. Szyby zaszonione, wieje głodem. Bezchmurnie, bezwiecznie. Ale aż ciężko uwierzyć, że w tym tygodniu mam się 22 stopnie. pogoda jest czasem szalona. Widzimy wszystkim jego wtorku? Chodzi się o wtorek, prawda? Bo ja jestem na urlopie to... Mógłbyś trochę pokupić. Wszystko się zgadza Pani Aniu. Dzisiaj wtorek, 28 dzień kwietnia. Ten, ten poniedziałek, 27 to też przeszedł do historii, a w zasadzie 26 przejdzie do historii, bo wiele wskazuje na to, że 26 dzień kwietnia w Polsce będzie obchodzony Dniem Dzieci Walczących z Rakiem. Szanowni Państwo, ta zbiórka, ona jeszcze trwa. Przed chwilą nasz wydawca Artur sprawdził na stronie fundacji Cancer Fighters, czyli dla tej fundacji, dla której ten młody człowiek, Paweł Garkowski, znany jako Łatwogang, zbierał pieniądze przez 9 dni. Ona trwa, mimo że już nie ma tego streamu, czyli tej relacji. Live, czyli tej relacji na żywo, podczas której pojawiali się tam przeróżni ludzie. Ci mniej znani albo bardziej znani, bardziej znani z telewizji, bardziej znani z internetu. Ona już y, oczywiście y, jej nie ma, ale zbiórka trwa. No i w tej chwili na koncie spoglądam na naszego wydawcę, ile mówiłeś? 280? 282. 282 miliony 700 tysięcy. A, stan na 21 wczoraj, więc zakładamy, że, że teraz może być nieco, nieco więcej. To już przeszło do historii. Już są panowie w księdze Guinnessa, a my Polacy, tak jak już mówiłem wczoraj, jesteśmy w tym mistrzami świata, w pomaganiu, dawaniu siebie innym. Piąta, 29. to jeszcze pan Przemek, który ma plany na popołudnie, ale wcześniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w Poznaniu mamy... 4 stopnie na termometrze. Na barometrze 1025 dwadzieścia jak to paskali. Niebo jest ładne, czyściutkie, bezchmurne. Lekko wiaterek wieje. No zapowiada się dzisiaj kolejny ładny, słoneczny dzień. Po pracy po południu pojadę zobaczyć na działeczkę. Co to słuchać ciekawego? No trochę trzeba podgonić robotę. Pozdrawiam. Stanek. Dzięki wielkie Panie Przemku, no będzie w takim razie co robić, natomiast ponawiam pytanie do wszystkich rolników i sadowników, czy na tym etapie, no bo mamy końcówkę kwietnia, mamy jeszcze świadomość, że przed nami i zimna zośka, i zimni obrodnicy, czy na tym etapie tych przeróżnych procesów, które zachodzą w roślinach zielonych, konkretnie chodzi o te owocowe, czy jest jakiś skuteczny sposób, żeby zminimalizować straty związane z przymrozkami obecnymi teraz? Radio Program Pierwszy 5:34 34 Polskie Radio Jedynka. I dzień dobry z Jedynką. Pan Przemek, jak wiemy, ma plany na popołudnie, jak już wróci z roboty. Musi pojechać na działkę i zobaczyć. Czyli rozumiem, że pan jeszcze nie był w tym roku. No podejrzewam, że trochę, trochę koszenia będzie. Tego, co tam zarosło. Pan Paweł też. Chociaż nie na działce, bo zdaje się wokół domu są jakieś plany. Trzeba będzie biegać z łopatą. Dzień dobry, Brenna. Siekłania. Minus jeden stopień przy gruncie na termometrze zero. Dziś max do z 13. Zachmurzenie umiarkowane. Widoczność dobra deszczu chyba dzisiaj nie będzie, a trochę by się przydał jednak rzeczywiście. Ale za zrobić? Trzeba by podlewać ogródek ręcznie. Podlewać ogródek ręcznie. Aha, czyli to chodzi o podlewanie. Tam nie chodzi o przekopywanie ogródka jakimś szpadlem. Nie? Chyba wszystko w tej kwestii jasne. Pan Maciej Nasz stały słuchacz, a tuż obok taki, pozwolę sobie na taki żart, <laughs> o poranku pan Maciej, a tuż obok Günter. Dzień dobry, z tej strony Maciej, okolice Günterslo, 9 stopni. Dzisiaj się zapowiada słoneczny dzień, Ja jak zwykle w drodze do Belgii, także życzę wszystkim miłej pracy i miłego dnia. Do usłyszenia, pozdrawiam. Dzięki wielkie panie Maćku. No i jeszcze pan Robert, nasz stary, dobry znajomy z Dolnego Śląska. Takie skojarzenie jakieś automatyczne z, przeminęło z wiatrem. Pamiętają państwo, tam była Scarlett O'Hara. A pan Robert jest o... Witam wszystkich serdecznie. Robert ława. Mamy na Dolnym Śląsku ciepełko. 7 stopni. Bezwietrznie, bezdeszczowo. Zapowiada się piękny, słoneczny, gorący dzień. Wszystkim życzę miłego dnia. Dużo, dużo uśmiechu, szerokości, przyczepności... Hey. Scarlett O. Hara i Robert O. Ława. Taki żart do poranka. <śmiech> Wiem, że suchy. Trzeba będzie, po... no właśnie, trzeba będzie popić. Tylko czym, szanowni państwo, bo tej wody mało. Naprawdę jest mało i to już nie są żarty. Susza hydrologiczna. Pan Łukasz za chwilę w tej sprawie głos zabierze, a potem oddamy głos z, no, leśnikom, bo oni mierzą się z pożarami lasów. Ale dzień dobry Łukasz Będziń z tej strony. Dziś troszeczkę lepiej, 4,5 stopnia mi pokazuje, troszkę cieplej. Dzień też się zapowiada słoneczny jak wczoraj ustały wiatry, ale sucho, sucho, a ze sprzedą wieczorem to aż pies przykurzony. Ziemia spękana, no, a deszczu na horyzoncie niestety nie widać. Dziś proszę państwa mamy tak, światowy dzień bezpieczeństwa w pracy. No i tak się zastanawiam u naszego pana naczelnika, jakie zagrożenie stanowiskowe i kurczę jednoznacznie wychodzi, że to pokój 105, ekspres do kawy. No bo jak oczka nie, nie, nie rozbudzone z rana i kurczę się źle naciśnie i się weźmie i włączy i jakieś czyszczenie ekspresu i parsknie tym gorącą, tą gorącą wodą. No i można się poparzyć? No można. A jak chwili Filizaneczkę y, szef weźmie, nie w dwa paluszki, a w jeden. I kurczę upadnie i się potrzaska. Nie no, no przerąbane. Nie ukażę jak to dobrze, że jest ktoś, kto po tej drugiej stronie mnie rozumie. Ja już dawno myślałem, żeby tę robotę zmienić. Ale nie, zaraz. Przecież jaka wy nie pije rano. Nie, to nie, nie, absolutnie. To, to wypadek przy Ekspresie jest w ogóle nie brany pod uwagę. Ja tylko wodę. O poranku. Gorącą. I ona została. W studiu jej nie ma. Została w 105. Hej, czy wczoraj czułeś, że ten płomień jakby zgasł? Hej, czy dzisiaj myślisz, że to powód, by się bać? Więc, gdy zechcesz odejść, proszę nie zamykaj drzwi. Dźwięk przekręcanego klucza w nocy mi się śni. Le? Lecimy w przestworza Nad łąką morza Tu nie złamie Nas już nic Tu nie złamie Nas już nic To dziś Pukamy do niebieskich bram Otaczają nas anioły On podaje dłoń By znów się czuć Jak w niebie Dobrze, bo dziś nie mam Chodzimy w przestworze nad łąką morza Tu nie złamy nas już nic Tu nie złamy nas już nic To dziś pukamy do niebieskich ram Otaczają nas anioły On podaje dłoń Check Program pierwszy i dzień dobry z jedynką za 18 minut, godzina szósta, no gdzie to ciepło? Ja się pytam. znaczy nie, ja się, on się pyta, pan. Dzień dobry panie redaktorze, dobry. Marcin Świętłania z Płońska. Tak, panie redaktorze, potwierdzał, słońce wzeszło, już się widać, pięknie świeci, to jest te temperatura nie jest optymistyczna, bo minus trzy stopnie. Gdzie to ciepło? Ja się pytam. Gdzie to ciepło, panie redaktorze? Dobrego dnia. Panie Marcina, ono się czai na horyzoncie, no w długi majowy weekend, w sobotę nawet dwadzieścia kilka stopni, a jak będzie świecić słońce, a ma świecić, no to w tym słońcu będzie nawet pewnie i dwadzieścia kilka, dwadzieścia trzy, cztery do pięciu. Jeśli, jeśli tak będzie, to na pewno państwo dadzą znać, bo żeby była jasność, w poniedziałek się widzimy, się słyszymy 4 maja. Część z Państwa na pewno będzie o tej porze spać, zrobi sobie dłuższy. No, no tak, tak sobie myślę, że niektórzy sobie wydłużą ten urlop majowy, bo przypomnijmy, piątek, pierwszy dzień maja, dzień wolny, następnie sobota, trzeci dzień maja i w czwartek z powrotem wmeldujemy się w pracy. Gdzie to ciepło? Na pewno nie w Gdyni. Dzień dobry, Janusz się kłania. Gdyni no, dzisiaj przymrozek. Był? Tylko, że nie w całej gdyni, bardziej na obrzeżach, od strony kaszub widać było zastrzelnione szyby na samochodach, natomiast w siódmieściu raczej nie. Aktualnie temperatura 1 stopień, leciutki wiaterek trochę nam ochładza to powietrze bardziej, natomiast jest niebo prawie bezchmurne, gdzieś tam w oddali nad Zatoką Gdańską trochę chmurnie groźnych. Ale tak to czyste niebo. Także zapowiada się słoneczny, naprawdę wiosenny, bardzo fajny dzień. Pozdrawiam wszystkich. Dużo uśmiechu. Dzięki wielkie panie Januszu. 22-139-2202. No wspomnieliśmy o tej, tej wodzie, której brakuje. No, szanowni państwo, patrzę na, na prognozy. To jest tak na północnym wschodzie dzisiaj. Nie są słabe przelotne opady deszczu, no deszczu ze śniegiem, to naprawdę nie zmieni sytuacji hydrologicznej. W lasach jest potwornie sucho. Proszę sobie wyobrazić, że w lasach Lubelszczyzny jest w tej chwili trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, a mamy końcówkę kwietnia. Tamtejsi leśnicy od początku roku odnotowali już 40 pożarów, a wiele z nich wywołujemy my, ludzie.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 Anna Sternik z Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie tak mówi, no jest sucho, coraz bardziej sucho, no i z tego powodu rolnicy na Podlasiu obawiają się mniejszych plonów, jako wskazują m.in. Między innymi susze właśnie. Wody mamy deficyt. Stan wody jest bardzo niski. Susza trzeba jakoś ją zatrzymać, spróbować. Nie wiadomo skąd jeszcze wziąć, bo można mm. że pół roku deszczu nie było w naszym regionie. Coraz bardziej się zmienia pogoda, coraz większa susza w rolnictwie, a to przecież warunkuje plony i zbiory. No i pogoda w najbliższych dniach nie pomoże. Jutro na północy i we wschodniej połowie kraju, no to jak mówią synoptycy, jest możliwość wystąpienia słabych przylotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Could be This could be heaven This could be heaven This could be heaven This could be heaven This could be heaven Forever In these days Of cool Ooh, reflection, reflection You come to me And everything Seems alright In these days of cold affections You sit by me and everything's fine This could be heaven for everyone This world could be fair, this world could be fun Could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days Of cruel rejection You come to me Soothe my troubled mind Yeah, this could be heaven for everyone This world could be fair This world could be fun This world should be free. This world could be one. We should bring love. Dzień dobry. Raport pogotowy musi nam pod poznaniem. Dzisiaj startujemy z temperaturą minus jeden, ale im bardziej oddalam się od domu, tym mamy cieplej, więc teraz aktualnie w samochodzie dwa stopnie. Zero chmur, zero wiatru. I mam pytanie do wiosny: Czy z nią wszystko ok? Pozdrawiam, Magda. No właśnie chciałoby się za panem Markiem zaśpiewać z pytajnikiem na końcu wiosna. Wiosna, ach to ty? Czy to nie ty? Pytałem państwa, jak rolnicy, jak sadownicy bardziej radzą sobie właśnie z przymrozkami, co robią ewentualnie, żeby zminimalizować straty. Pan Marci sadownikiem nie jest, ale jest kierowcą, który widzi, jeździ i obserwuje. Ja jeżdżąc często tutaj przez okoliczne miejscowości, gdzie jest dużo sadów owocowych... Teraz nawet w tej chwili przejeżdżam, no po prostu palą ogniska, kilka metrów ognisko się pali w takim sadzie, no i w ten sposób chronią swój, swój dobytek, swoje drzewka przed przymrozkami. Na tym nie koniec, szanowni państwo, jeśli chodzi o przymrozki. Kolejna noc, z wtorku na środę nadal chłodna. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 3 do zera. Nieco cieplej lokalnie na zachodzie i nad morzem. Tam około dwóch powyżej. Natomiast w kotlinach karpackich temperatura znowu spadnie poniżej dużo. Będzie minus 5 stopni. To jeszcze na koniec tego wejścia pani Lena z miejscowości, które ma czy w środku na Pomorzu Zachodnim i nie chodzi wcale o Szczecin. Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich raportowiczów, pana redaktora Lena Choszny, Zachodnio-Pomorskie. U nas jest w tej chwili jeden stopień, chłodno. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie jeszcze podskrobywać szyb, tak jak wczoraj. W ciągu dnia ma być 15 stopni i będzie trochę słonka. Panie redaktorze. Odnośnie tego pierwszego rozdziału kryminału życzę panu yy, i wróżę, może wróżę panu, karierę Super przeczytany, super, czekam na ciąg dalszy. Miłego dzionka. Jaką karierę pani wróżę? Przecież ja już mam 50 lat, to, to, już, to już bliżej niż dalej. Ale co do, co do powieści, co do naszego kryminału, to są plany, żeby był ciąg dalszy. Ale to jeszcze teraz planów Państwu zdradzać nie będę Jedynka Polskie Radio Ale wracamy po godzinie 6 w sygnałach Dnia, wracamy ze wskazówkami Jak zostać bacą Poważnie, tak Przy okazji pozdrawiamy panią Beatę z Podhala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 Try to hide. <laughs> I was always. always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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Zakrokowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Podobnie A2 w Lubuskiem w okolicy Świecka w stronę Berlina oraz autostrada A18 na wysokości Olszyny także w tym samym kierunku. Jak zwykle o tej porze zdecydowanie wolniej jedzie się na Mazowszu na drodze krajowej nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. A przybywa samochodów także na innych trasach w regionie, chociażby na krajowej siódemce przed Warszawą od strony Płońska, także na starej siódemce pomiędzy Tarczynem Mrokowym a Stolicą oraz na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. Remontowana jest droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie mniej więcej 9-kilometrowym na wysokości jeziora Turawskiego. Jestnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę i tam także jedzie się zdecydowanie wolniej w obu kierunkach. Poranne spowolnienia w Małopolsce, m.in. na Zakopiance, pod Krakowem od strony Myślenic, czyli w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. Podobnie na drodze krajowej nr 44, na wysokości Skawiny oraz na krajowej 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej Limanowej czy Gornic. Nieco wolniej jedzie się także w województwie śląskim, na A4 w pobliżu bramek w Brzęczkowicach czy na krajowej jedyńce pomiędzy Pszczyną a Obwodnicą Bielska-Białej. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od Państwa.